Sobota 22 lipca 2023 roku. Słuchacie właśnie 456 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami właściciel statku Książę Mediolanu, Michał Dżerjakowicz. Witam Cię. Cześć, Trzas. Witam wszystkich. Jestem tutaj także ja, fanatyk nurkowania w niebezpiecznych miejscach, Szymon szymaś Witamy witam również. Witamy Was i zapraszamy na omówienie pierwszego tytułu z cyklu The Dark Pictures Anthology, czyli gry Men of Medan. Mamy sezon urlopowy w pełni, więc wybieramy się w podróż na morze, na ocean właściwie, by troszkę ponurkować, poczuć wakacje. I będziemy rozmawiać o grze od Supermassive Games, dystrybuowanej przez Bandai Namco na PC. Ten pierwszy tytuł ukazał się 29 sierpnia 2019 roku, a ja go grałem dopiero w marcu, na początku marca tego roku 2023. Razem z Mateuszem Skoczylasem pozdrawiam cię serdecznie z tego miejsca. Ale za nagranie się od razu nie wzięliśmy, bo pierwotnie oczywiście chciałem go przejść kilkukrotnie. Załączył mi się syndrom Bogusi. Chciałem przed nagraniem poznać różne właśnie warianty scenariusza i finału całej tej fabułki. Ostatecznie średnio mi to wyszło. Nadal zamierzam to zrobić, ale w końcu ugiąłem się i zgodziłem się, żeby już nie czekać, tylko nagrać te recenzje z Jerem, z tobą. A jak to z tobą było? Też w tym roku pierwszy raz do tego siadłeś, czy... Wiesz co, ja już nie pamiętam, czy to był początek tego roku, czy końcówka minionego, ten pierwszy epizod mi wpadł w PlayStation Plusie, a chyba nawet wszystkie są w ogóle dostępne w tym drugim progu, więc jeżeli ktoś z tymi grami nie miał do czynienia, no to sobie może je ograć i sprawdzić, no i mówię, ja w każdym razie ten pierwszy segment antologii właśnie w ten sposób ograłem. Mm -hmm. Ja go chyba miałem u siebie w bibliotece Steam z bundla tego comiesięcznego, tak? Humble Bundle Monthly, wcześniej to było teraz Choice, nie wiem kiedy to się ukazało, ale zakładam, że właśnie stąd otrzymałem klucz. No i było wiadomo, że kiedyś to gramy, no bo strasznie nam się podobała pierwsza taka głośna gra Super Massive Games, czyli Until Dawn. Mm -hmm. No i tutaj w pewnym sensie mieliśmy mieć powtórkę z rozrywki, tylko w trochę inaczej dystrybuowaną, bo The Dark Pictures Anthology, jak sama nazwa sugeruje, miała być antologią i jest antologią growych horrorów, w której to antologii mieliśmy dostawać cztery gry na sezon i miały się one ukazywać mniej więcej raz do roku i udało się to tempo utrzymać, bo w pierwszym sezonie Ukazały się cztery gry, właśnie Man of Medan, Little Hope, House of Ashes i The Devil in Me. I one się ukazywały kolejno w 2019, 2020, 2021 i 2022. Teraz w 2023 wyszedł pewnego rodzaju spin-off, czyli Switchback VR. I to jest gra dostępna ekskluzywnie na PlayStation VR 2, czyli na ten VR na PlayStation 5. No i zapowiedziano już kolejny sezon i pierwszy tytuł tego kolejnego sezonu, ale teraz mi jakoś wyleciał z głowy. W każdym razie Super Massive Games nie odpuszcza i zamierza tutaj te gry z tym efektem motyla dalej produkować. Każdy z epizodów to oczywiście właśnie gra przygodowa utrzymana w konwencji takiego interaktywnego filmu. I przechodzimy do fabuły? Czy chciałbyś coś jeszcze tutaj na wstępie dorzucić? Nie, nie, nie. Myślę, że możemy przejść do fabuły. Możemy odesłać się do odcinka o Until Down, jeżeli ktoś chce trochę posłuchać, jak ten hit właśnie od Supermassive Games wypadał, z czym to się je. No a my tutaj jeszcze sobie zaraz podyskutujemy o tym, jak się ta wersja udała. Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o Man of Medan, to ten produkcję otwiera prolog rozgrywający się w trakcie II wojny światowej na amerykańskim statku pływającym po wodach Mandżurii. Tam dochodzi do pewnych nieprzyjemnych wydarzeń i załogę no, spotyka niezbyt przyjemny los, a następnie przenosimy się do czasów współczesnych, by towarzyszyć piątce Amerykanów, którzy chcą zanurkować i zbadać wrak samolotu z okresu II wojny światowej, a w konsekwencji pewnych wydarzeń padają ofiarą pila, piratów, i trafiają na legendarny statek widmo SS Orang Medan. Stąd właśnie Medan w tytule, więc wykorzystujemy tutaj pewną legendę miejską, troszkę historię świata, miksujemy to wszystko w fabułkę horrorową i tak powstaje właśnie ta gra. I jak już wspomniałem, to jest trochę powtórzenie z różnicą. Właśnie ta powtórka z rozrywki po Until down, tylko tam byliśmy uwięzieni w zaśnieżonym lesie, w chacie i okolicy w zaśnieżonym lesie, w którym to lesie krył się jakiś potencjalny potwór i jeszcze jakaś jednostka, jakiś facet z miotaczem ognia. Więc sam setting zwiastował taką fabułkę slasherową i w sumie to był w dużej mierze taki mm -hmm, Tak. A tutaj e, chwilami płyna, pływamy po słonecznym oceanie, by w innych scenach zwiedzać właśnie stary okręt widmo tak jak powiedziałem, sam ten początek wrzuca nas na moment w sam środek akcji, pozwala doświadczyć takiej mocnej, horrorowej historyjki, takich kilku scen, jak to też w filmowych horrorach bywa, by potem zaprezentować spokojniejsze rozdziały skupione na budowaniu relacji między bohaterami, zarysowaniu lore, właśnie tego, mamy tutaj tą możliwość poznania i jednostek, i historii, i legend, i, i tak dalej, i tak dalej, a druga połowa już wpycha nas w tym klaustrofobiczną, brudną przestrzeń, gdzie czają się najróżniejsze strachy i robi się nieprzyjemnie. No i Żary, czy dla ciebie to powtórzenie z różnicą było przyjemne, czy traktujesz to jako odgrzewany kotlet i wolałbyś coś innego? Było dla mnie bardzo przyjemne, dlatego że uważam, że sama ta formuła, ona jest bardzo... Dobra dla właśnie takiej elektronicznej rozrywki, jaką jest gra wideo, bo to jest niby film, taki interaktywny film. Nie ma tutaj może za dużo e, gry, e, ale to jest wszystko naprawdę bardzo przyjemnie skonstruowane i w oparciu o te wybory, o ten efekt motyla, który właśnie w down mieliśmy i który tutaj jest powtórzony. Ale też to, co mi się bardzo podobało, to jest e, fabuła, która jest teoretycznie dosyć prosta, jest nawet historią, której pewne aspekty ja przewidziałem przed tym jak już nam twórcy zdradzili o co tutaj chodzi. I tu jest foreshadowing ale... jednak, nie? I jak ktoś jest, jest, jest. trochę mhm. obeznany z gatunkiem, to on jest taki w miarę czytelny. Jeżeli ktoś nie ogląda horrorów, to kto wie, może go przegapi, ale no, rzeczywiście mamy takie filmowe zagrywki, które kojarzymy właśnie z filmów, nie? O to mi chodzi. Które sugerują pewne rozwiązania i potem gdy wychodzi na jaw, że rzeczywiście część z nich, tak ten foreshadowing, no mógł nas naprowadzić na pewne tropy, no to to, to zaskakuje, ale dla mnie tam przykład było pozytywne mimo wszystko. Mm -hmm. Też zagranie, bo nie czułem, że o, ograna, banalna fabuła, nie i wiedziałem od początku, co się stanie. Tylko w momencie, w którym to kliknęło, nie, puzelek wszedł we właściwe miejsce, to czułem satysfakcję tak, tak, ja tutaj się totalnie pod tym podpisuję a poza tym wiesz, tu są dwa aspekty jeżeli chodzi o tę warstwę fabularną ja lubię taki morski horror, a tego nie ma tak naprawdę jakoś bardzo dużo w tym takim nowoczesnym stylu, bo tu wiesz, nie, nie mam na myśli takich stricte jakichś tam flirtujących z morskimi opowieściami grozy historii dawnych, nie wiem, Bensona chociażby, czy, czy tego rodzaju jakichś tam motywów, tylko mam na myśli jakiś taki współczesny horror to mówię, twórcy filmowi niezbyt często po to sięgają, a to jest dla Teraz mnie... Teraz Demetek w te wakacje ma być, nie? Jakoś na przełomie wakacji. Tak, tak, i... tak. A ja po prostu naprawdę lubię tego rodzaju inkarnacje właśnie horroru w różnym wydaniu i to do mnie bardzo trafiło i bardzo mi to zagrało. A druga kwestia to fakt tego, że ta historia jest niby dosyć prosta. Ona jest krótka, bo ona jest jednak jeszcze krótsza niż Until Down. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że to jest konstruowane na zasadzie tej antologii, więc to ma bardziej odpowiadać odcinkowi serialu niż produkcji pełnometrażowej. Nie no wiem, i że też się tak długość pracy nie? nad kolejnymi tytułami. Mówimy o dystrybucji w odstępach roku. Nie? No to, to nie jest dużo czasu. też. Tak, tak. Natomiast ja Ci powiem, że to, co mi się bardzo od tej strony fabularnej spodobało, poza samym tym settingiem tego nawiedzonego statku jakiegoś latającego Holendra, czy, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. To dwie kwestie. Po pierwsze, pomimo tego, że ta gra jest y, krótka i, i taka szybka, to o, ja odniosłem wrażenie, że nawet y, lepiej niż w Until Down, tutaj y, twórcy zastosowali taką opowieść, nieco grową w tym kontekście, że miałem większe poczucie, że to co czytam, to co znajduję te różne podpowiedzi, dzienniki jakieś nagrania i tak dalej, i tak dalej mi dopowiadają historię niż miałem to w przypadku Until Down. w tym sensie, że Tutaj dostajemy no znów różnego rodzaju dzienniki, właśnie zapiski i które nam dopowiadają tę historię. I właśnie to, że ja się pewnych rzeczy domyśliłem, to chyba wynikało też z tego, że miałem dużo odkrytych, wiesz, tych podpowiedzi, tych sekretów. I myślę, że jeżeli ktoś na przykład sobie będzie leciał po prostu do przodu, nie, nie, nie specjalnie, jak to się mówili, rząd ściany, tylko... Po ja lizałem. Po prostu przepraszam, ja lizałem ściany, a odkryłem troszkę, chyba tam dosłownie plus jeden, troszkę ponad połowę sekretów tylko, więc byłem w szoku, nie? ile rzeczy mi umknęło, alizałem ściany, naprawdę, ja się bałem pójść do przodu często i ja nie wiem, gdzie ja tam pogubiłem te rzeczy. nie? Ale wiesz to, to, to, to jest związane z drugą kwestią, do czego zaraz przejdę, no ja mhm. miałem więcej, ja miałem tak gdzieś mniej więcej chyba trzy czwarte odkryte, ale... Ja obrazów połowę miałem niecałą, bo miałem 7 do no, no to obrazów nie miałem jednego tylko, więc to być może może wiesz, po prostu w zależności od ścieżki, bo uprzedzając fakty, u mnie wszyscy praktycznie przeżyli, a u, u ciebie z tego, co pamiętam, nie, więc tuż tu masz mm -hmm. je, jedną część odpowiedzi. A, y, i, I wiesz, i to jest super, nie? bo tu naprawdę miałem poczucie, że y, to dużo daje. Jeżeli y, właśnie będziesz zbierał te wszystkie y, znajdźki, y, to, to dostajesz y, dużo do powiedzenia. Co, co mówię, nie zawsze działa i czasem to człowiek ma poczucie, że czy, czy przeczyta, czy nie przeczyta, to, to w zasadzie niewiele straci a tutaj tak nie miałem i od któregoś momentu to naprawdę bardzo mi na tym zależało. Bo historia jest krótsza więc nie musi być tego aż tak naćkane jest dokładnie tego tak. trochę mniej ale jest więcej mięsa. Mhm. Dokładnie tak. A druga kwestia też związana jakby bezpośrednio z fabułą to ja byłem zaskoczony pozytywnie na ile nawet znów mocniej niż w Down, ja miałem poczucie że tych wariantów jest tutaj dużo i znów być może to jest kwestia tego, że to jest po prostu krótsza historia, że łatwiej jest, wiesz, jednak zrobić od nogę od danego wydarzenia, jeżeli masz grę na 4-5 godzin niż jak masz grę na 8 10, tak? Ale mhm. y, tu byłem naprawdę mega zaskoczony, ile y, było takich rzeczy, które miały określone konsekwencje. Y, I to już nawet widać na, na przykładzie finału, gdzie... Ale nawet wiesz, już wcześniej tutaj było ciekawe to, że masz opcję typu, że ktoś gdzieś nie pójdzie, albo że ktoś ucieknie. No dokładnie tak, nie? dokładnie Coś tak. Coś takiego, mhm. co no, ma mega wpływ na kolejne wydarzenia w gruncie rzeczy, a, a no, normalnie w większości gier nie masz takiej opcji, nie? Until Dawn też starało się do samego końca dopchać wszystkich i ten ostatni akt był najważniejszy. Znaczy, wyrażanie jest inne w trakcie gry, ale jakby się tak zastanowić, przeanalizować wszystkie scenariusze, to jest oczywiście rozpisane w sieci, więc można to zrobić po rozegraniu kilku partyjek, czy w sumie bez rozegrania też można to zrobić, ale zmierzamy do tego, że tam jakby bardzo chciano, mimo wszystko y, oszukując trochę odbiorcę, dopchać wszystkich do końca. A tutaj masz wrażenie, że naprawdę bardzo szybko możesz mieć istotny wpływ na to, jak ta historia się potoczy. Nie? I że, albo nawet y, nie tyle możesz mieć, co po prostu, że decyzja jest ważna, że jest bardzo ważna. Tak, bo, ale wiesz, to, to wynika moim zdaniem z konwencji gatunkowej, którą obrano. No jednak Until Down było slasherem, więc tam mhm. jakby to utrzymanie tej grupki y, postaci... Plus minus w jednym miejscu i, i jak najwięcej osób, żeby przeżyło do końca, było ważne, no bo jednak grano cały czas na tej nucie, kto jest mordercą, kto, kto tutaj jest tym złym, mhm. więc wiesz, gdyby nagle zrobić tak, jak tutaj, że część postaci dosyć wcześnie możesz się już pozbyć i one nie wrócą albo w ogóle, albo, albo do finału, no to nagle byś miał wycięte kawał gry, a tutaj jednak się zdecydowano właśnie na to i to jest moim zdaniem naprawdę świetny patent, bo to od początku daje poczucie tego, co mówisz, że naprawdę każda jedna decyzja pierdołowata ma znaczenie, a też ta długość gry u mnie właśnie zadziałała w ten sposób, że łatwiej było też dostrzec konsekwencje pewnych czynów, bo one były dużo bardziej bezpośrednie. Jednak w Down to czasem człowiek miał wrażenie, że po prostu te konsekwencje ograniczały się do tego, że w finale dana postać albo będzie albo nie będzie w danym miejscu, nie? A tutaj jednak no, to jest poprowadzone nieco inaczej i właśnie czasem jakaś określona decyzja, ona układa się w takie drzewko decyzyjne, które nas doprowadzi summa summarum do właśnie jednej konkretnej odnogi zakończenia. To jest zakończenia. bardziej w ogóle takie życiowe, realistyczne, a nie filmowe, nie? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie tak. Nie, no to, bo to jest też na przykład dużo bardziej odczuwalne w kontekście tym relacyjnym, bo tutaj też jednak ten aspekt budowania relacji pomiędzy postępami i ich stosunku do siebie, no wydaje mi się, że jest... Chyba nawet ważniejszy, właśnie, niż w Until Dawn. Także to, to jest coś, co mnie w sumie zaskoczyło. Tym bardziej, że nie wiem, na ile śledziłeś recenzje w sieci, ale one są raczej takie sobie, żeby nie powiedzieć, że są negatywne, co Mieszane, mnie w sumie 6, zaskoczyło. 7, nie? Tak, max. Mhm. tak, tak, tak. I, I mnie to trochę zaskoczyło, bo ja się naprawdę bawiłem e, super e, przy tej grze. Mhm, mm e, dobra, to skoro już jesteśmy w tych mechanikach, yy to ten tak zwany efekt motyla tutaj jest obecny i mnie też się strasznie podoba ta implementacja. Właśnie zabranie jakiegoś przedmiotu, wspomnienie o jakimś wątku w rozmowie, czy przemilczenie czegoś i tak dalej w jednym dziale ma wpływ na nasze możliwości działania czy wybory w innym dziale. I tak jak Jacek zauważył, bardzo często widzimy to dosyć szybko. W Until Down to też czuć i w until Down też można sobie przejrzeć to na tych takich Wykresy, nie są wykresy, nie? ale to jest graficznie przedstawione, co prowadzi, do czego, zamyka, jak, może, jakie drogi i tak dalej. Więc można w opcjach, czy znaczy nie tyle w opcjach, co w takim hubie gry sobie to przejrzeć, ale tutaj to po prostu czuć. Tak? Ta fabuła jest jakoś tak rozpisana, że nie muszę tego sprawdzać gdzieś w jakichś menusach, tylko ja czuję aha, czyli to, to doprowadziło do tego. Tak? Czy tutaj dobrze, że zrobiłem coś, a tutaj źle, że zrobiłem coś innego. I też to, co powraca, to sekwencje QTE, które dla mnie osobiście są potwornie trudne bo ja też jestem, nie jestem graczem konsolowym, ja mało gram na padzie ogólnie, mm -hmm. I e, dlatego e, dla mnie nawet e, s, same symbole tak nie są jasne. Jak mam wciśnij A w jakiejkolwiek grze, to ja się muszę zastanowić, jak jeszcze gram na PlayStation potem, a w domu mam pada od Xboxa, to już w ogóle tak kwadrat, a ja szukam pada między nogami, nie? gdzie go trzymam i patrzę na przyciski. E, ale właśnie chciałbym temu poświęcić e, mały segment tego nagrania. E, Jerry, czy ty już grałeś, e, miałeś kontakt e, z The Quarry? O, Nie, też super nie je, jeszcze nie. E, też czeka gdzieś tam na horyzoncie u mnie. No to ta gra też była w którymś z tych abonamentów PlayStation i też była chyba w którymś Humble Bundle, bo i ja ją mam i mają ją moi znajomi i ostatnio zaczęliśmy ją ogrywać. I dlaczego to jest istotne? E, bo tam QTE zostały uproszczone. W Until Dawn i w Dark Pictures Anthology, znaczy nie wiem jak w tych późniejszych tytułach, no, ale zakładam, że to jest w miarę spójne, e, musimy przykładowo czasem utrzymać pada w bezruchu, Albo też kontrolować bicie serca poprzez wciskanie odpowiedniego przycisku zgodnie z takim pociętym elektrokardiogramem wyświetlanym na ekranie. Czyli mamy taką prostą linię i co jakiś czas mamy jak gdyby takie podwójne uderzenie serca i musimy w tym momencie szybko wcisnąć ten przycisk i ja ci powiem, że ja naprawdę miałem z tym problem. W sensie no to jest to, trudne tutaj. To jest trudne dla mnie na wielu poziomach, nie tylko dlatego, że nie jestem graczem konsolowym i że czasami nie ogarniam nawet, gdzie mam ten palec ustawić, ale ja po prostu w ogóle w tych sekwencjach z trzymaniem pada w bezruchu. Ja jestem bezbronny, bo ja tak przeżywam te sceny. Nie ja jestem tak podatny na horror też fizycznie, że naprawdę ciężko mi się jest nie ruszyć, a do tego ja się boję, że zaraz po tym bezruchu nastąpi QT. gdzie mam coś wcisnąć, bo tak też jest często. Mm -hmm. I po prostu ja, ja, ja staram się nie ruszać, ale i tak ruszam tym padem. A przy tych sekwencjach z kontrolą bicia serca, ja w ogóle sobie z tym nie radziłem na początku. Jak odpaliłem właśnie Man of Medan, to wychodziło mi to tam, wiesz, raz na trzy razy. I na początku oczywiście od tego nie zależy życie naszych bohaterów, więc no no, okej, okay, no. potem troszkę mi lepiej szło, ale nadal to było potwornie trudne. Ja to hejciłem. Ja autentycznie wiesz, miałem reakcję na zasadzie o nie, znowu to, o Boże, nie, no, nie dam rady. Ale to głupie, nie, ale bez sensu. I teraz uwaga, dlaczego o tym mówię? Bo w The Query, w tych samych sekwencjach wystarczy nie wciskać przycisków. Aha, o, ciekawe. I to jest banalne. W sensie, wiesz, yy, Porównaj sobie sytuację, w której masz nie drgnąć tym padem, który wyczuwa ruch jakikolwiek, albo masz wciskać co do tej sekundy, gdzie ja jeszcze obserwuję ekran. nie, Ja patrzę, co tam się dzieje, czy ktoś, kto się tam na nas czai, czy coś, co się na nas czai, zaraz mi nie wyskoczy na twarz. Mam wstrzymywać oddech i jeszcze wciski, wciskać ten przycisk. Mój mózg nie ogarnia tych wszystkich czynności naraz, a tutaj wystarczy po prostu nic nie robić. Nie, nie wciskać przycisków, co jest banalne i Wiesz, że to psuje trochę rozgrywkę, e, już wybiegając no, do recenzji The właśnie miałem The powiedzieć, że, że to w sumie brzmi na tyle prosto, że mam wrażenie, że to trochę jest kontrskuteczne w kontekście efektu, który ma jednak wywoływać, bo wydaje Właśnie... mi się, że to jednak <śmiech> trochę o to chodzi, nie? Tak, naprawdę. Te i które ja hejciłem tak strasznie w trakcie gry w Until Dawn czy w The Dark Pictures Anthology sprawiają, że te sekwencje, które mają budzić przerażenie, one są naprawdę przerażające i stresujące. To odmienia to doświadczenie totalnie i e, chociaż e, ja, ja sam tego nie lubię, w sensie, że e, denerwacja mnie to, irytuje mnie to, stresuje mnie to, to kurczę, to jest tak ważne dla rozgrywki, dla budowania klimatu, że głowa mała yy, i odebranie tego, czyli de facto pójście niby na rękę graczom psuje, niszczy tę atmosferę to znaczy nie niszczy, tak, ale zmniejsza tak, bo to nie jest tak, że nagle to w ogóle nie działa ale po prostu okazuje się, że to jest naprawdę ważna, immanentna cecha rozgrywki i bez tego działa wszystko inaczej a to trochę mały off-top, ale rozumiem, że w tym nowym tytule to jest, to nie jest fakultatywne, to po prostu jest już wbudowane w rozgrywkę, że znaczy, to tak to jest działa. w standardzie, tak nie w wiem, może tam w opcjach da się to okay. gdzieś zmienić, bo my oglądaliśmy pierwsze kilka rozdziałów na razie, chyba cztery, i no tam właśnie było po prostu, nie, wiem, nie wciskaj przycisku, tak, zamiast tego nie rusz padem albo kontroluj bicie serca, więc w ogóle byliśmy w szoku, nie, oczywiście. Jeszcze Osoba, która z tego pała była mega przekażona, że teraz będzie ten moment, nie? że w końcu do tego dojdzie. A tu się okazało, że Kwi, co za problem, nie? W sensie, no. no. Cię, wiesz, to jest o tyle interesująca też mechanika, że ja się zgadzam, że tutaj jest to trudne. Tym bardziej, że na przykład pierwszy moment, kiedy my mamy tę sekwencję z tym biciem serca, to już jest w tym prologu. I od razu akurat tutaj mini spoiler, mi się oczywiście nie udało tego przejść i zginąłem, nie? więc ja od razu tak myślę sobie co do cholery, nie? Wiesz, le, ledwo się gra zaczęła, już mi postać tutaj zginęła, ale tak jak mówisz, ja uważam, że to jest naprawdę interesująca mechanika, bo to, to, to, to ma trochę nas jako graczy wybijać z rytmu i to jest naprawdę... Ale to naprawdę... jest imensywne, nie? Bo tak, tak jak tak. ten bohater w tym momencie, no, nie da się wstrzymać oddechu, nie ruszać w ogóle ciałem i tak dalej, czy nie wiem, może ktoś mega wytrenowany i tak dalej, ale w sensie przeciętna osoba Osoba w takiej sytuacji stresowej, mimo że amygdala, czyli ciało migdałowate w mózgu działa, wysyła te hormony i jesteśmy zdolni do no, wielu rzeczy, do których normalnie nie mamy dostępu, tak, możliwości naszego ciała się zwiększają, to jednak no, nie da się nie oddychać w ogóle przez te nie wiem, dwie minuty nagle, jeżeli ktoś tego nie ćwiczy, tak. O, I tu jest to samo, nie? że niby tak, co tak, za tak. problem nie ruszać padem, ale ty jednak jesteś zestresowany, patrzysz na ten ekran, nie wiesz właśnie, co się za chwilę wydarzy, czy masz zaraz, nie wiem, coś wciskać szybko, czy masz na czym w ogóle się skupić, nie? I to jest jak w te, te, takiej sekwencji, że naprawdę stoisz za tym rogiem i nie wiesz, czy masz wyjrzeć, czy masz czekać, yy, czy możesz oddychać, czy nie możesz, co jest słyszalne, co nie jest. Mega to jest. Tak, tak. I wiesz, dla mnie tutaj są jeszcze yy, dwa aspekty jakby całej, ty, ty, całych tych sekwencji QTE, o, o których Ty wspominasz. Po pierwsze, ja nie wiem też, czy część tych negatywnych recenzji nie wynika z tego, że to też może moje jest subiektywne odczucie, bo nie wracałem do Until Down, ale miałem takie poczucie, że część tych sekwencji była dłuższa niż w I przez to one też były trudniejsze. No tutaj mamy kilka naprawdę takich długich m, f nie wydaje mi się, zasadzie, powiem Ci. nie. Wydaje mi się, że i w i w Quarry, i tutaj, że ta długość jest y, podobna. Wiesz, to, to subiektywnie jak grasz, nie? To się wydaje no, czasem dłuższe. No, ale to tak, nie. Dlatego mówię, że to tak... Mhm. Tak, tak. Może moje właśnie subiektywne odczucie e, tutaj jakby w trakcie rozgrywki, ale... A czy to w grażyc... mają dwa zarzuty, do których przejdziemy też? Tak, to, to, to zaraz, zaraz mhm. do tego dojdziemy. Natomiast... E, to co mi się też bardzo podobało to to, że ta gra jest znowu w zasadzie na tym poziomie fabularnym prostym straszakiem ale kurczę jak to jest efektywnie tutaj robione nie? jak ja grałem sobie wieczorami, bo głównie wtedy mam czas na pogranie w słuchawkach, żeby tam nie, nie krzyczano mi wiesz, na całą chatę to naprawdę to, to robi wrażenie i to, to jest tak, że oczywiście mamy tutaj czasem zupełnie takie proste jump scary, że nie wiem tak jak słynny zwierzak w szafce łazienkowej w Till po prostu coś na nas nagle wyskakuje, ale niektóre te motywy, niektóre te patenty są fajnie podbudowywane zanim do nich dojdzie i to naprawdę, naprawdę robi klimat. Także no pod tym kątem też się w tych sekwencjach bardzo dobrze bawiłem. Mhm. My wczoraj o tym, znaczy mówiliśmy o filmach, ja ci pisałem, że przecież jestem, w, w jednym tygodniu widziałem Mission Impossible, nowe, Oppenheimera i Barbie i tak jak Barbie mi trochę bardziej zapadła w pamięć, tak Oppenheimer i Mission Impossible trochę się już zaczynają zlewać, nie? już po kilku dniach, a właśnie w tę grę grałem cztery miesiące temu, jeśli dobrze liczę, ty nawet może więcej i powiem ci, że byłem w mega szoku, gdy... Tam dobrze ją pamiętasz, nie? Tak, że naprawdę wiele elementów mi zapadło w pamięć i to nie na zasadzie coś było, nie? Takie właśnie, że coś tam się powoli odkleja, tylko autentycznie no, mam to w głowie, mimo że rozegrałem, ten, roz, przeszedłem przez tę grę, przez tę fabułkę tylko raz. Masz w ogóle jakieś takie rzeczy, które są twoim nie, ulubionym momentem, coś, co ci jakoś bardziej zapadło w pamięć? Tak, mam, mam kilka. Bardzo mi się podobała ta scena nurkowania na przykład do samolotu. E, mm -hmm. Niby prosty patent, ale e, bardzo fajnie to, to było zrobione. E, ja tam jakieś sekrety na pewno przegapiłem na stówę. <laughs> no, bardzo możliwe. E, bardzo mi się podobała ta e, długa sekwencja m, z upiorną e, panią pielęgniarką też mm -hmm. bez jakichś większych spoilerów. No naprawdę, tu mógłbym spokojnie jeszcze kilka takich rzeczy różnych Ty, wymienić, ten które pamiętam. A zapętlony, Jezu, to jest coś, co ja będę chyba pętał do końca życia, bo mamy w pewnym momencie właśnie zapętloną przestrzeń, taki korytarz, który pokonujemy kilka razy i on, tam się zmieniają tylko pewne detale, motyw jak właśnie z PT, czyli tej zajawki Silent Hills i powiem Ci, że mi się totalnie udzieliła ta dezorientacja graczy. Właśnie to jest super, że te gry są takie, w moim przypadku, strasznie immersywne. że ja na moment po zapomniałem, nie, że to jest gra, no bo mimo wszystko gdy biorę się do takie rzeczy, to po pierwsze, wiesz, jestem świadom, tego, że tam będą te jumpskary, nie? Że w, po muzyce muszę też mniej więcej oczekiwać pewnych zwrotów akcji i tak dalej. Zwłaszcza, że ja tak mocno reaguję, żeby też nie, nie drzeć się w środku nocy, na przykład, jeżeli gram. I do tego też no jednak gram z myślą o achievementach, na przykład. Nie z myślą, że chcę, by wszyscy przeżyli, że chcę zrobić te QTI. Więc czysto teoretycznie sobie sam niszczę tę imersję, a tutaj. Ona momentami brała nade mną górę. Ja się zapominałem, nie? że właśnie mm. teraz gram, że mam uważać, czy nie będzie QTI, że mam się rozglądać, zać ściany, bo sekrety, czy obrazy, czy coś tam. Obrazy to jest odpowiednik totemów, bo chyba tego nie powiedzieliśmy z Until Dawn i karta Rota z The Quarry. W każdym razie czułem tutaj momentami pełną imersję, byłem przerażony, zdezorientowany i zachwycony jednocześnie. A jeszcze dwie rzeczy ja ci powiem odnośnie tej warstwy trochę rozgrywkowej, trochę fabularnej, które też mi się bardzo spodobały. Po pierwsze wpisanie całej fabuły tej gry w legendę miejską, Mhm. Te, tego statku, to jest naprawdę super patent, bo wiesz, jak na którymś momencie my odkrywamy właśnie nazwę tego statku i tak dalej, to pierwsze co zrobiłem, to właśnie zgooglałem, czy, czy coś takiego istniało, czy nie, no i, i po prostu byłem na zasadzie takim wow, nie, że znów prosty patent, ale, ale super zrobione, że to, to zostało w ten sposób konkretnie wykorzystane i że to ma znaczenie fabularne na przykład też, czy tak, jeśli chcesz, to, wiedzą, to możesz nie? kopać w temacie, że się tak brzydko wyrażę. A jeżeli to znasz, to w ogóle masz efekt wow, nie? Tak, tak, tak. To jest, to jest świetne. A y, druga kwestia, y, która też jest, y, uważam, bardzo dobrym patentem i to nie tylko na zasadzie takiej horrorowej rozgrywki, to jest ten y, prolog w czasie II wojny światowej. Bo ja ci powiem, że to jest niby krótka sekwencja i ona jest taka naprawdę bardzo, bardzo jumpskerowa, bardzo, bardzo mocno w stylu takich tych horrorów, które są prostymi straszakami ale ona jest mega efektywna w momencie, kiedy my już lądujemy na statku w tym obecnym czasie, że się tak wyrażę. I bo... tak wracamy do miejscówki z tak. tak, tak. tak. I, i, I po prostu wiesz, nagle kiedy ja muszę chodzić pomiędzy tymi łazikami jak wchodzę na przykład i, i, i widzę te trumny na przykład i tak dalej, i tak dalej to robi super wrażenie, bo ja naprawdę momentami to miałem gęsią skórkę, jak tylko wiesz, wchodziłem do pomiędzy mieszczenia i kojarzyłem już to, co się tam działo w tym prologu i to jest znów bardzo fajnie ogrywane przez twórców, którzy też z tego świadomie korzystają, że to nie jest tylko tak, że coś tam mieliśmy zrobione i, i, i tyle i to nie wraca, tylko właśnie wiele tych rzeczy powróci nam w przyszłości. Bardzo fajnie. Zwłaszcza, że my jesteśmy trochę tak wychowani przez popkulturę, że ta pierwsza scena ma być takim szokarem, ma być krwawa, mocna czy coś takiego, ale nie zawsze do niej się wyraca tak, tak w detalach. Nie? Czasami po prostu antagonista tylko wraca z tej sceny czy coś takiego. Cały reszta jest zupełnie nieważna, nie jest do zapomnienia. I tutaj też trochę usypiają tę naszą czujność, tą taką trochę spokojniejszą sekwencją, właśnie w pełnym słońcu w ogóle piękna miejscówka, piękni młodzi ludzie, tak czego tutaj się obawiać, a potem wracamy i się okazuje, że wszystko z początku jest ważne, i to działa właśnie ze zdwojoną mocą. No dobra, no i tak e, mówimy też cały czas o tej grozie. E, dla mnie to jest e, jedna z największych zalet e, tych gier od Supermassive Games. E, właśnie ten fakt, że nie ma tu jednego zagrożenia. Że e, to nie jest właśnie ten jeden zabójca e, steszerowy, czy ten jeden potwór, ten, nie wiem, jakiś wampir, jakiś duch, jakiś coś. E, tylko w gruncie rzeczy przez e, część gry my prowadzimy śledztwo detektywistyczne, by w ogóle dojść do tego, co jest antagonistą. nie? Przez Tutaj też pewien okres rozgrywki. Ciężko jest ocenić, kto lub co właśnie będzie nas prześladować, kogo lub czego mamy się przede wszystkim obawiać. Tutaj, tak jak wspomnieliśmy, z jednej strony mamy tego ludzkiego przeciwnika z bronią, tych piratów, przemytników, etc. Z drugiej strony mamy sugestie jakichś nadprzyrodzonych stworzeń, a to jeszcze nie koniec, bo pojawia się twist mi się ciśnie na usta, ale to, to nie jest tyle zwrot akcji, co wątek, który stawia część wydarzeń w innym świetle i zmienia interpretację części scen. I w związku z tym my tutaj stawiamy bardziej na taki horror psychologiczny, na tego takiego trochę niewiarygodnego narratora, bo w którymś momencie już głupiejemy, nie wiemy, co się dzieje naprawdę, co się nie dzieje. Stawiamy na klaustrofobię bardzo mocno, na te dziwaczne wizje. Ale też, żeby nie było, tutaj nie brakuje gor i krwi, tak? Mhm, to e, prawda. Więc e, dla każdego coś miłego i mam wrażenie, że e, tak jak można powiedzieć, że ten szkielet nie jest gdzieś tam prosty, tej fabuły, tak wiele scen tutaj podchodzi do budowania napięcia czy straszenia bardzo kreatywnie. Nie? I ten szkielet może jest taki no właśnie do pewnego stopnia schematyczny, ale już poszczególne elementy tej historii mnie zaskakiwały. Ja byłem autentycznie co, co i już tak? zaskakiwany tymi poszczególnymi elementami grozy. No, tym bardziej, że wiesz, to jest nieraz budowane też w ten sposób, że to wystarczy w tym konkretnym przypadku, w przypadku tego tytułu, że postać inna jest na przykład w tym miejscu niż, nie wiem, w ścieżce u znajomego Twojego i już mhm. to jest nieco inaczej prowadzone, co jest naprawdę ciekawym patentem, bo tak jak na przykład w Until Down. Ja nie miałem pokusy sprawdzać tych innych ścieżek, bo raczej tam miałem poczucie, że po prostu to było trochę jak w Slasherze, nie? że albo postać zginęła, albo przeżyła, ale że no, ilość tych osób, które tam były na końcu, to, to miało mniejsze znaczenie jakby fabularne. O tyle tutaj, ja się przyznam, że w paru momentach się cofałem. Żeby się pobawić właśnie, żeby zobaczyć, co się stanie, jeżeli podejmę inną decyzję, nie? inną ścieżkę dialogową, albo inaczej się zachowam, albo zrobię coś innego. I, i tutaj to jest no, naprawdę pomysłowo rozgrywane ze strony scenarzystów. Mm -hmm. I teraz dochodzimy do jednego z głównych zarzutów recenzentów, przynajmniej w tych recenzjach, z którymi ja się spotykałem, Otóż, gdy trafiamy już na ten główny statek, to on jest w dużej mierze zlepkiem podobnych do siebie korytarzy czy kajut, no bo to jest po prostu wielki statek, tak? Jeszcze tutaj wykorzystywany do przewozów wojskowych. I właśnie wiele osób to krytykuje jako kiepski level design, niejako właśnie gdzieś tam graficzną, audiowizualną monotonię, etc. A ja ci powiem, że nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu, bo po pierwsze, cała masa growych horrorów rozgrywa się właśnie w takich mało inspirujących miejscówkach. To jest pewnego rodzaju rzecz no, przynależna, tak różnym walking simom, że trafiamy właśnie na jakiś statek, do jakiegoś magazynu, do jakiegoś opuszczonego budynku i tam na tym też to polega, że te podobne do siebie korytarze mają budzić jeszcze większe zagubienie, klaustrofobię i tak dalej. Po drugie, no to nie jest statek rejsowy, więc logiczne jest, nie, że w takim statku jeszcze wojskowym gdzieś tam, który zaginął, czy tam, którego załoga być może zginęła według legendy, tak, nie mówię o grze, tylko legendzie tam w 1940 którymś roku, 1940 którymś, no to, że tam te, te pomieszczenia musiały tak wyglądać. Po trzecie, ja tutaj absolutnie też nie czuję jakiegoś lenistwa twórców, czy jakiegoś mega oszczędności na budżecie, bo oni się tutaj nie bawią w takie kopiuj, wklej. Poszczególne fragmenty tego statku jednak różnią się od siebie. Mamy kilka takich wyróżniających się ważniejszych pomieszczeń, ale nawet w tych takich, przez które po prostu przechodzimy, to tam też często coś się znajduje, czy to na stoliku, czy na łóżku, czy gdzieś na szafce. Ściany są w różny sposób zabrudzone. Nie miałem wrażenia, że to jest, wiesz, po prostu zestaw asetów e, wrzuconych nie na 10 pomieszczeń, a pierwotnie był przewidziany na dwa czy trzy. E, I po czwarte, właśnie ta monotonia wzmaga jeszcze klaustrofobiczność, to poczucie zagubienia, tego bezsensu, e, to wrażenie chodzenia po labiryncie. E, więc e, dla mnie to absolutnie nie jest wada. Tak? Mnie się ten level design i też ta oprawa graficzna tutaj podoba ja będę miał jeden zarzut czy potencjalnie, potencjalny zarzut albo stopniowalny zarzut, to tak go nazwę ale to nie jest ten kasus o którym ty mówisz ja się w zasadzie zgadzam i mogę się pod tym podpisać bo wiesz to, to mogłoby być większy problem gdyby ta gra była dłuższa gdybyśmy my spędzali w tych korytarzach 10 godzin to można by odczuwać tę monotonię a tutaj myślę, że to jest trochę nadmierne czepialstwo dlatego, że po pierwsze tak jak powiedziałeś, twórcy dbają o to, żeby tę przestrzeń uatrakcyjnić nie? czasem jesteśmy w jakichś takich sekcjach medycznych, czasem zwiedzamy po prostu jakieś szafki takie pomieszczenia a la szatnia, nie? gdzie są jakieś szafki toalety i tak dalej za chwilę jesteśmy w pomieszczeniach jakichś magazynowych, więc to jest tak, że oczywiście same korytarze one są do siebie zbliżone, ale te pomieszczenia, które przyjdzie nam zwiedzać. One są na tyle różnorodne, że ja absolutnie nie miałem poczucia, że to jest właśnie takie kopiuj wklej A druga kwestia właśnie to, co mówisz. To tak naprawdę trochę ma też nas dezorientować jako graczy. Tak jak te postaci są zdezorientowane, bo mają niby gdzieś dojść, no a tutaj no nie ma jakiejś mapki, nie, nie ma jakiegoś takiego kompasu, który nam pokaże, że jesteśmy tu, a mamy dojść tam w inne miejsce, więc to jest tak, że ta przestrzeń z jednej strony jest dosyć prosta i czytelna, bo ja nie miałem takiego poczucia, że wiesz, gdzieś tam się gubię, błądzę i tak dalej, to jest umiejętnie zamykane tymi jakimiś niewidzialnymi ścianami albo odcinaniem sekcji, tak, tak czy żebyśmy... po prostu tutaj nie widzimy, że nie wiem, gdzieś nie ma przejścia, bo coś jest nim zepsute, tak, tutaj po tak, tak. drzwi tak. są zamknięte, I wiesz, coś... to jest dobrze zrobione, nie? I, i pod tym kątem to, to uważam, że, albo mamy że też, to jest fajnie yy, poprowadzone. Albo mamy yy, też taką fixed camera, nie? w sensie, że ta kamera jest zablokowana i ludzie też to niektórzy hejcą. A dla mnie, wiesz, no Resident Evil, tak, Silent Hill, teraz te gry, to w horrorze działa. Tak? Więc dla mnie to jest bardzo dobry element mechaniki, żeby tę kamerę gdzieś tam przytwierdzić. I czasami rzeczywiście trochę słabiej wszystko widać, ale to jest horror. O to chodzi. Tu nie ma być, kurczę, wszystko widoczne na Pierwszym planie, i w słoneczku, i w ogóle jeszcze poświetlone i tak dalej. Na tym to polega, nie? że czasem idziesz i boisz się. Y Czegoś, co ci się przewidziała, albo masz ciemną plamę, więc już myślisz, że tam potwór zaraz wyskoczy stamtąd, nie? I tyle. Tak, tak. Natomiast to ja może przejdę do tego, co mówię, że jest takim stopniowalnym zarzutem dla mnie. To jest to, że twórcy tutaj poszli tak szeroko w wariantowość, że mam wrażenie, że gra momentami chrupie właśnie w tym aspekcie i może ci się nagle zmaterializować postać, której nie powinno być w danym miejscu. Miałem taką sytuację na przykład A ty teraz... też. Tak, miałem, miałem, miałem raz, tylko to u mnie to było tak, że to akurat była postać taka bierna, bo wiem, że u ciebie to było tak, że aktywna postać, nagle ci się podmieniła. Nie, u mnie to było jakby na tym takim biernym poziomie, że, że nagle w grupce postaci miałem postać, której tutaj nie powinno być, bo, bo jej nie było chwilę wcześniej I, i na przykład miałem raz tak, że ewidentnie brakowało jakiejś sceny. W tym sensie, że ta gra, ona też jest poukładana rozdziałami i te rozdziały też mogą być różne w zależności od naszych decyzji. Więc mamy różne parowania postaci. I jest taka jedna sekwencja, gdzie dochodzi do starcia pomiędzy obiema postaciami w, jednym z, w jednej z sekwencji. I wiesz, tutaj mamy kilka wariantów rozwiązania całej tej sytuacji. Jedna z postaci no, kończy w jeden określony sposób i nagle mamy przeskok i ja ewidentnie widzę, że tutaj czegoś zabrakło. nie Że gdzieś pewnie w ścieżce, w której możemy inaczej poprowadzić losami naszych bohaterów, na przykład coś się jeszcze wydarzyło i ja miałem takie poczucie tylko w trakcie gry, ale później post factum już, bo nie chciałem sobie spoilerować, post factum poczytałem i faktycznie doczytałem, że gdybym tam podjął wcześniej jedną decyzję, to, to mógłbym na przykład daną konkretną postać ogrywać nieco więcej i po prostu widzieć właśnie tę sekwencję, której mi tutaj brakuje, nie? I przy czym wiesz, ja jakoś tam to akceptuję, bo właśnie no odebrałem to jako coś takiego, nie? Że brakuje mi wycinka jakiegoś fragmentu, tak jak czasami właśnie w niektórych... Ale to trochę też życiowe, nie? No właśnie nie tak, weźmiesz tak. tego łoma, to go nie będziesz miał potem, nie? Tak, tak, tak. tak. I właściwie wiesz, i, i też życiowe na takiej zasadzie, że ja nie muszę nieraz w filmie widzieć całej drogi postaci, nie? Że one się rozstają i później nagle się spotykają, ja już nie muszę widzieć całej tej drogi pomiędzy tymi punktami A i B w przypadku wszystkich postaci. Więc jakoś to kupowałem, natomiast no nie mniej, to jest godno, no to bo akurat w przypadku Until Down nie miałem ani razu takiego zgrzytu, tam to mhm. wszystko było wyszlifowane, że jednak te decyzje jak już coś się zadziało to, to nigdy mi ten silnik gry, ta gra nie zrobiła takiego psikusa, a tutaj mówię chyba to jest właśnie ta ilość tych wariantów, która jest naprawdę bardzo duża i to powoduje, że, że ta gra momentami chrupie. Tak, to do tej, do tego, że nie zawsze wiemy wszystko, to zagaz wygocimy, bo to jest też ważny wątek w mojej rozgrywce, ale zostajmy na przy tych błędach. No to błędy są. Ja się śmieję, bo u mnie one nie... Znaczy one mi nie popsuły rozgrywki, ale e, rzeczywiście od strony technicznej tutaj dzieją się czasami cuda. U mnie zaczęło się od lotu jednej postaci w kosmos, e, bo na tym naszym księciu e, Mediolanu e, jeden awatar zaczął się wznosić w niebo i w końcu odleciał. E, no o ale proszę. to wiecie, no po prostu jakiś dziwny glitch, który nie wpłynął na rozgrywkę, e, a może i wpłynął, ale na tym etapie o tym jeszcze nie wiedziałem. E, to po prostu zabawne, ale jakiś czas później e, jedna z głównych postaci, mamy pięć walnych postaci, zdublowała się. Znaczy, gra totalnie u mnie zgłupiała i wczytywała nam jednego z bohaterów w dwóch miejscach jednocześnie, co nie miało żadnego sensu, ale a że bo fabularnie... to u siebie jeszcze był ten aspekt właśnie, że wygraliście w koopie, bo, bo ta tak, gra jest też jednak... Tak, teraz zaraz opowiemy. Tak, tak, tak, bo to w tak. sumie to, to powiedzi, powinniśmy powiedzieć na początek, że, że tutaj e, znów zaraz można tak grać samemu, omówimy, spokojnie, w że... mhm. Tak, w każdym razie... E... Fabularnie ta gra przecież ogrywa też fakt, że nie wszystko, co widzimy, dzieje się naprawdę, nie? Że tutaj coś może mieć wpływ na naszą percepcję i ja ci powiem, że ja totalnie zgłupiałem i Mateusz, z którym grałem, on już wcześniej grał solo, więc on wiedział, że to jest błąd, nie? Ale dla mnie to było po prostu dezorientujące i tak sobie myślałem, okej, okay, może teraz gra mi coś sugeruje, nie? to był po prostu bug. No ale gra się udało skończyć mimo to, nie zepsuło mi to zabawy i jasne, no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale mnie tutaj subiektywnie nie wpłynęło to na ocenę rozgrywki, ale to jest myślę powód też wielu tych negatywnych recenzji, bo no to są jednak bugi, przy których ktoś może stwierdzić bez sensu, nie skończyć gry i tyle nawet nie, w takim no, momencie no tak, tym bardziej, że wiesz, no jeżeli wygraliście ja grałem i mamy te same błędy i te błędy też wracały w recenzjach, no to znaczy, że to, to nie jest, wiesz, jakiś tam taki prosty glitch, tylko w niestety kwietniu, to jest coś problematycznego, nie? W kwietniu albo w maju był patch, co ciekawe możliwe, że on coś ponaprawiał dlatego ja ci mówiłem, że, że chcę jeszcze ograć drugi raz, może teraz na patchu będzie inaczej, no ale e, okej, okay, rozumiemy, e, no trzeba o tym powiedzieć, tak, że gra była zabugowana, teraz po tym patchu być może ją trochę jeszcze naprawili, ale to na pewno miało też wpływ na to, że te recenzje są mieszane. E, a teraz wracając do wątku e, trybów gry, e, no to oczywiście możemy przejść tę grę solo, po kolei sterując z różnymi bohaterami. Możemy grać też w trybie kooperacji e, przez internet e, i ja właśnie tak ogrywałem ten tytuł z Mateuszem i to wygląda tak, że każdy z graczy widzi tylko e, losy tych postaci, które mi akurat steruje i to ograniczenie perspektywy i przez to też dostępu do informacji e, moim zdaniem ma dwie ogromne zalety. Po pierwsze im mniej mamy wiedzy, tym większą odczuwamy niepewność i też ta figura potwora, nie? ten tutaj mm -hmm. wątek antagonisty e, działa intensywniej, i mocniej. Nie? To takie lovecraftowskie jest bardzo, nie? że im mniej wiemy e, tym potwór jest straszniejszy, najgorszy jest ten strach przed nieznanym, a po drugie Okazuje się, że w trakcie gry w Koopie gracze, sterując z różnymi postaciami, wchodzą ze sobą w interakcję, nie zdając sobie z tego sprawy. To znaczy, nie chodzi mi tutaj tylko o ten system efektu motyla, czyli że decyzje podejmowane przeze mnie odbijają się na gameplayu Mateusza, a decyzje podejmowane przez Mateusza odbijają się na gameplayu moim w naszym przypadku. Chodzi o to, że my dosłownie możemy wejść w interakcję. Ta interakcja może być bardzo intensywna tu i teraz i więcej powiedzieć nie mogę, to byłby spoiler. I powiem Ci, że gdy sobie to uświadomiłem, to, to byłem w mega wielkim szoku. My, my tak trochę przypadkiem po prostu, bo wiesz, każdy gra, tam trochę komentujemy, nie? Ja oczywiście siedzę co chwila na każdym jumpscarze, Mateusz tam cichutko siedzi, ale właśnie rozkminiliśmy, nie? Że chyba tutaj sobie nawzajem robimy kuku w pewien sposób. I jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to te różne tryby różnią się od siebie sekwencjami w sensie ta historia jest trochę inaczej pokazana i to nie jest tak, że właśnie można odblokować coś innego, tylko one są trochę inaczej reżyserowane co, co też jest dla mnie niesamowite nie, że to nie jest po prostu dodatkowy tryb tylko to jest de facto wariant gry no no, to jest naprawdę to jest super patent no ja wiesz ogrywałem to solo, ale e, tak jak właśnie wy opowiadaliście swoje wrażenia z gry no to moim zdaniem to jest też coś co e, no zwiększa tą regrywalność, nie? Bo y, jednak, no mówię, ja przy Until Dawn nie miałem ochoty wrócić. Tutaj, już w tym trybie solowym miałem ochotę na eksperymenty, a y, właśnie po tym, co ty powiedziałeś, to, to jeszcze mnie kusiło, żeby być może wrócić kiedyś w kołpie, bo, bo znów to będzie nieco Ale inne doświadczenie. Ale kołop jeszcze trzeba przejść dwa razy, nie? No bo fajnie mhm. jest zobaczyć i te swoje postacie i te, potem te losy jak gdyby drugiego gracza i też zobaczyć yy, no zrozumie właśnie i na czym polegają te interakcje i tak dalej, z których nie zdajemy sprawy. I jeszcze mało tego, w tej grze istnieje także tryb kanapowy, tak zwany The Movie Night, w którym może grać maksymalnie pięć osób, ale właśnie w trybie kanapowym, czyli już nie online, a w jednym pomieszczeniu, gra się jednym padem po prostu każdy z graczy z steruje jedną postacią. No jeżeli graczy jest mniej niż pięć postaci, no to ktoś z steruje dwiema e, czy trzema i po prostu zmieniamy się e, osoba, która dzierży pada, zmienia się wraz ze zmianą grywalnej postaci. Też super, nie? że o tym pomyślałem, mhm. że można w to grać na tyle różnych sposobów. Po prostu solo, e, ale też wiadomo, grając solo też można grać z przyjaciółmi dookoła. My tak gramy w The Quarry na przykład, nie? że e, nie bawimy się też e, w jakieś e, podawanie sobie pada, e, czy w jakieś nie wiem, wspólne głosowanie przy użyciu jakiegoś urządzenia, tylko po prostu krzyczymy nie lewo, prawo, tak, zrób to, zrób tamto odpowiedź w takim tonie, czy w innym tonie i też się dobrze bawimy ale właśnie dla każdego coś miłego e, i e, tak jak mówisz o tej regrywalności, to ja chcę totalnie ograć to drugi raz w koopie, a potem jeszcze ograć to solo Mhm no, no, mówię, ja jestem w stanie tutaj to zrozumieć. A tu to jest jeszcze jeden element, o którym nie powiedzieliście my, bo przez to, że to jest antologia, no to tutaj mamy. Takiego... Crypt, Crypt Creepera. tak. Który tutaj Narratora. jest nazywany kuratorem. I mhm. o to miałem się w sumie was pytać, bo nie pamiętałem, jak, jak żeście grali. Używaliście podpowiedzi kuratora, czy, czy nie? Bo to jest tak, żeby powiedzieć słuchaczom, jeżeli ktoś nie miał okazji grać, to, to działa na takiej zasadzie trochę podobnej jak Wantil Down, down że mamy po każdym akcie wizytę u kuratora, który trochę komentuje nasze poczynania, ale też jakby daje nam opcję podpowiedzi co do tego, co zrobić, aby osiągnąć określony efekt. Ale co... to też jeżeli znaleźliśmy odpowiednie znaczki, nie? Tak, tak, tak, tak, tak. No, także, mhm. także to jest y, też wydaje mi się dosyć, znów może nie jakaś rewolucyjna, ale fajna mechanika i to też robi fajny klimat ona też nie? wraca w The Quarry, nie? tam też jak znajdziemy kartę Tarota, to możemy poprosić y, tam jest pani, jako y, ten taki narrator, kryptkiper y, i ona może nam powróżyć z tego Tarota, w sensie zasugerować nie tam co będzie ważnym elementem kolejnego rozdziału mhm. no a korzystaliście z y, podpowiedzi kuratora, czy nie? że tego nie pamięta. Ale znaczy, ja, ja te obrazy analizowałem, więc chyba korzystałem, ale nie powiem ci teraz, tak uczciwie po prostu. Nie ciem... my, my, my, my, my, myślę, że to mógłbyś pamiętać bo tam jest, to nie jest tylko tak, że on coś tam ci powie tylko to musisz wybrać opcję że on ci zdradzi konkretne jakieś rozwiązania bo ja szczerze mówiąc akurat z tego to ja zrezygnowałem chyba nie, może chciałem achievementy, więc może to tak, nie robiłem tak, tak, no właśnie ja nawet nie pod kątem achievementów, tylko tak stwierdziłem, że może to będzie za łatwe na przykład jak on tam nam e, zacznie coś podpowiadać i, i to odpuściłem, ale to też w sumie jest spoko mechanika nie właśnie... i znowu takie takich bardziej casualowych graczy na przykład, nie? Ale nawet po prostu, nie, że można sobie to grywać tak bardziej, hard... ale nawet nie, że casualowych graczy, tylko lu... casualowych odbiorców horroru, nie? Tak, tak, no to no, miałem na myśli, mhm. no tak może skrót myślowy użyłem, nie? Ale mhm. tak właśnie, żeby sobie po prostu e, bardziej luźno pograć bez jakichś właśnie takich e, horrorowych, dużych rozkmin. Tak, nie? i te gry w ogóle też mają dużo opcji, e, znaczy ja się tym akurat nie bawiłem, nie? ale takiego dostosowania tego pod siebie, e, to, to się staje w pewnym sensie standardem, nie? Już w w, w współczesnej branży growej, ale no właśnie ta przystępność, nie, też tych chojorków to jest kolejna zaleta i, i chyba w sumie już przelicieliśmy przez wszystkie, nie, aspekty tak no można ewentualnie dodatki. znów aktorstwo jakoś tam docenić, bo nie mamy może jakichś bardzo dużych nazwisk tutaj w głównych rolach, ale no, ja uważam, że to fajnie wypada pod tym kątem, naprawdę. To i, I wizualnie, i pod kątem właśnie aktorstwa i reżyserii tych poszczególnych scen, to mi się to przyjemnie chłonęło. Nie, nie miałem poczucia jakiejś takiego, wiesz, że E, oglądam robociki po prostu, które się słabo poruszają, tylko naprawdę też pod tym kątem kupowało mnie to wszystko. Mhm. Mm e, I wiadomo, że też e, mamy czasami ogrywanie trochę typów, nie? ale to nie jest e, tak typowo steszerowo właśnie. E, jednak te post I też, e, bo w sumie Antilda na przykład zrobiła fajną rzecz, że wykreowało negatywnego e, bohatera, postać, której nie lubisz na początku gry, która na koniec staje się jednak tą osobą, która trochę ratuje dzień. I chociaż właśnie ogrywano te stereotypy, no to też fajnie, że je odwrócono, nie? I że pokazano nam, że taka ocena z góry na początku historii, że może jednak nie jest do końca sprawiedliwa. Tutaj znowu to wszystko jest trochę bardziej wysublimowane, nawet jeżeli ktoś jest trochę takim bardziej kamyk ktoś jest bardziej poważny, ktoś jest jakiś tam, to to nie jest aż tak grubą kreską rozrysowane. I też te takie postacie Powiedzmy drugoplanowe, planowe, nie wiem, ci pieracie, na przykład, czy coś, czy te postacie potencjalnie nadprzyrodzone, nie? One też bardzo fajnie tutaj na ekranie działają. Je jedyne, yy, co też się, rzuca się w oczy i warto by o tym wspomnieć, yy, to to, że ta animacja z perspektywy czasu nie jest doskonała mm -hmm. yy, i ona się delikatnie starzeje, ale powiem Ci, że na przykład ludzie narzekają na animację twarzy yy, w tych grach od Super Massive Games i mnie w The Quarry grało się gorzej pod tym kątem. Yy, Wydaje mi się, że nie wiem jak te pozostałe tytuły nie? Z, z antologii, ale Men of Medan ma fajnie zanimowane Aha. też twarze postaci. Absolutnie nie miałem dysonansu. Wiesz, może zraz gdzieś kiedyś jakieś takie detaliki, ale przez większość gry zero problemów. No i tak jak kończymy temat, to ja Ci powiem tak, że dla mnie to była naprawdę bardzo przyjemna rozgrywka. To nie jest długa gra. Myślę, że można ją skończyć i w 5 godzin. Mi zajęło to pewnie z 7, łącznie 8, bo, bo się trochę bawiłem. Ale to był naprawdę bardzo przyjemnie spędzony czas i bardzo, ale to bardzo doceniam zakończenia. Miałem jedno swoje konkretne, oczywiście, ale pogrzebałem w tych finałach i nie dość, że zakończeń jest dużo, to naprawdę tutaj jedno z tych zakończeń to było takie, że zbierałem sztękę z podłogi. Jakby pod kątem, wiesz, takiego rozwiązania fabularnego, no powiedziałbym odważnego na swój sposób, z perspektywy graczy. Myślę, że jak ktoś takie to konkretne rozwiązanie by wylosował, to, to też mógłby być w totalnym szoku i, i też pod tym kątem bardzo to doceniam, także jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, ograł sobie Until Down i, i zastanawia się czy warto sięgnąć po antologię, no to nie powiemy czy po całą antologię warto sięgnąć ale wydaje mi się, że po Men of Madden jak najbardziej warto bo to, to mówię, to, to jest naprawdę sympatyczny tytuł ja się z tym zgadzam i ja go oceniam wyżej niż nawet ta średnia gdzieś tam nie, która ja gdzieś tam jest na tym poziomie 6-7. W sensie dla mnie to było bardzo dobre. Nie? Ja tutaj prawie, nawet z tymi błędami, tak? znaczy okej, okay, no wiem, że jak komuś to popsuje rozgrywkę, no to słabo, no to będzie zły, ale mnie nawet z tymi błędami, to wiesz, że ja się powiem doskonale. Dla mnie to jest nadal, nie wiem, 9 na 10 na tej zasadzie, nie? więc naprawdę bardzo wysoko to oceniam. I ja już też mam, e, też chyba z Bandla, e, ten drugi tytuł e, z tej pierwszej czwórki, czyli Little Hope. Te kolejne zastanawiałem się, czy ich nie kupić ostatnio e, na wyprzedaży letniej, ale uznałem, że przy moim tempie przechodzenia to pewnie właśnie wpadnie w bandlu kolejny za jakiś czas, więc na razie się wstrzymałem, ale chcę docelowo gdzieś tam ogrywać te kolejne super Massive Games tytuły i widzę w tym duży potencjał i też jak tylko spojrzałem przed nagraniem na opinię, to ta czwarta odsłona pierwszego sezonu jest oceniana trochę słabiej, ale te pierwsze trzy też w większości pozytywnie są odbierane, więc już się cieszę, już zacieram rączki nie no, ja, ja też myślę, że docelowo to będę chciał po te tytuły sięgnąć bo y, on, to, to jest naprawdę formuła, która w moim konkretnym przypadku się sprawdza, poza tym y, ja akurat to, co dla wielu jest wadą, czyli długość tych gier, dla mnie jest zaletą, bo wiesz, ja, ja nie, nie mam naprawdę jakoś dużo czasu na y, granie, więc y, dla mnie tytuł, który mogę skończyć poniżej 10 godzin, to, to jest raczej y, bardzo na plus niż właśnie na minus, nie? Mm -hmm. I te Quarry też, wiesz, po tych czterech rozdziałach już mogę powiedzieć, że na razie mi się podoba. Znajomi są trochę bardziej zróżnicowani, w sensie nie, że im się nie podoba, ale tak na niektóre rzeczy kręcą nosem, a dla mnie, wiesz, nadal fajna zabawa. Znowu bardziej taka slasherowa, mamy obóz, nie w kamieniołomie, więc hello, skojarzenia oczywiste, ale i, i w ogóle też podoba mi się to, że Super Massive Games naprawdę w tych trzech grach, z którymi się te, od nich spotkałem stara się mylić te tropy i zawsze dawać jakby podwójne zagrożenie, nie? Mhm. I, I nie wiemy w końcu, co będzie głównym, czy w ogóle oba będą, czy ktoś może będzie po naszej stronie, czy może jednak będą sami antagoniści, to takie... E pogrywanie sobie z tym wszystkim, to, że nie idziemy po prostu, znaczy niby jesteś, jest liniowa fabułka, do pewnego stopnia nie w tym szkielecie, ale że jednak jest, jest taka frajda, nie? Takie odkrywanie tej opowieści, to, to takie przeżywanie, nie? Tych tropów wszystkich. No, dla mnie rozrywka idealna. Chcę więcej. No i na tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć pewnie. Myślę, że tak. To dziękuję Ci serdecznie. Za tę wycieczkę po wraku